Połączyła ich walka o odzyskanie państwowości polskiej. Spotkali się w powstaniu listopadowym 1830 roku, choć drogi jakimi do niego zmierzali były skrajnie różne. Po upadku zrywu nadal dzielili wspólny los, zostali emigrantami i wierzyli w odrodzenie królestwa, choć inaczej je sobie wyobrażali po powrocie na mapę Europy. Dziś w roli głównej książę Adam Jerzy Czartoryski, urodzony w 1770 roku, i Joachim Lelewell, rocznik 1786. Czartoryski był uczestnikiem wojny polsko-rosyjskiej 1792 roku w obronie Konstytucji 3 maja. Jednak po ostatnim rozbiorze Polski znalazł się na dworze Katarzyny II w Petersburgu, gdzie zaprzyjaźnił się z jej wnukiem, księciem Aleksandrem. W 1801 roku, kiedy Aleksander został carem Rosji, nasz bohater zaczął wspinać się po szczeblach kariery politycznej w Imperium Rosyjskim. Był wrogiem Napoleona i jego wizji Europy. Po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku, kiedy powstało Królestwo Polskie z królem Aleksandrem, Czartoryski pełnił kolejne funkcje publiczne. Co takiego się wydarzyło, że zmienił front i po wybuchu powstania listopadowego został prezesem powstańczego rządu narodowego, w którym zasiadał także Joachim Lelewel, a po upadku zrywu emigrował do Paryża, bo car, wtedy już Mikołaj I, wydał na niego wyrok śmierci. Do czasu wybuchu powstania listopadowego nasz drugi bohater, Joachim Lelewel uprawiał historię i uczył jej. Był także urzędnikiem w księstwie warszawskim, a rosyjską klęskę Napoleona w 1812 roku opisał słowami. Ozięble patrząc na reiteradę wojsk napoleońskich z nad Berezyny, całą zimę wypoczywałem. Po 1815 roku został cenionym przez studentów wykładowcą historii na uniwersytetach w Wilnie i w Warszawie. Miał swój udział w działalności wileńskich filomatów i filaretów. W stolicy Królestwa Polskiego o jego pozycji może świadczyć fakt, że przed wybuchem powstania listopadowego przywódcy spisku konsultowali z nim zaplanowane działania. W czasie zrywu domagał się pozbawienia cara tytułu króla Polski oraz wzywał naród polski i rosyjski do wspólnej walki przeciwko carowi. Krytycy Lelewela uważają, że jego największą zbrodnią historyczną było jego powstańcze hasło za wolność naszą i waszą. Po upadku powstania, tak jak Czartoryski został emigrantem w Paryżu, ale niebawem otrzymał nakaz opuszczenia Francji pod wpływem nacisków Rosji, osiadł w Brukseli. Był zwolennikiem demokracji i ustroju republikańskiego. Do upadku wiosny ludów angażował się w różne inicjatywy polityczne, których uczestnikiem był na przykład Karol Marks. Ostatnie lata życia poświęcił nauce. Nazywany jest pierwszym nowoczesnym historykiem. Zmarł w 1861 roku, tak jak starszy od niego 16 lat, książę Adam Jerzy Czartoryski. Czartoryski w Paryżu kierował konserwatywno-liberalnym obozem politycznym znanym pod nazwą Hotel Lambert. Odwoływał się do konstytucji 3 maja i idei odrodzonej Polski jako monarchii konstytucyjnej. Należał do najbardziej znanych Polaków swojej epoki. Dwie różne biografie i jeden cel. Książę Adam Jerzy Czartoryski i Joachim Lelewel, Jak wpłynęli na przyszłość Polski? Historia Żywa Profesor Andrzej Nowak jest gościem programu Pierwszego Polskiego Radia, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truchczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Dwie różne postaci to bohaterowie dzisiejszego spotkania, panie profesorze. I rzec by można, klasowo różne, jak i poglądowo różne. Ale cel jest jeden, to się chyba rzadko zdarza. Sądzę, że gdyby zastanowić się nad tymi dwiema postaciami niewątpliwie bardzo ważnymi i symbolicznymi, przynajmniej w pierwszej połowie wieku XIX oznaczającymi dwa główne kierunki poszukiwania drogi do niepodległości Polski, to można byłoby znaleźć niejedno podobieństwo przy wszystkich oczywistych różnicach. Punkt wyjścia, to znaczy urodzenie w najbardziej arystokratycznej, czy jednej z najbardziej arystokratycznych rodzin w przypadku księcia Adama Jerzego i urodzenie no, w zamożnej, ziemiańskiej rodzinie, ale na pewno nie arystokratycznej, myślę o Lelewelu, to z jednej strony różnica, bo przepaść towarzyska ich dzieliła, ale z drugiej strony obaj należeli do jednej grupy społecznej, obaj czuli się dziedzicami, jeśli można tak powiedzieć, pewnej tradycji Rzeczpospolitej, w której wolność, ta wolność szlachecka była szczególnie ważna. Lelebel jednakże będzie patrzył na to z innego punktu widzenia niż książę Adam Jerzy Czartoryski, to znaczy będzie patrzył na to dziedzictwo Rzeczpospolitej, Rzeczpospolitej utraconej, kiedy miał zaledwie lat dziewięć. Dla księcia Adama Jerzego Czartoryskiego to jest inny moment życia, bo jest już człowiekiem wtedy dojrzały, mającym za sobą walkę o niepodległość Polski, krzyż Virtuti Militari zdobyty w tej walce zbrojnej jako ochotnik w korpusie litewskim broniącym, tak jak pani redaktor przypomniała to na wstępie naszej audycji Rzeczpospolitej, Królestwa Polskiego, bo tak się wtedy już tylko nazywała po konstytucji majowej, przed najazdem rosyjskim w 1792 roku. Ten już dojrzały człowiek, dwudziestokilkoletni, przeżywa katastrofę rozbiorów jako Człowiek, któremu załamał się świat, jeśli można tak powiedzieć, bo obaj, zarówno on, jak i Lelewel, kiedy dorośnie, stali się niezwykle gorącymi, namiętnymi, można tak powiedzieć, patriotami. I to jest właśnie ten punkt wspólny, o którym pani redaktor mówiła i na który pani redaktor zwraca uwagę. Obaj stawiali ojczyznę Rzeczpospolitą na miejscu pierwszym w swoich działaniach. I jeśli przyjrzeć się spuściźnie tych dwóch ludzi, to uderza jeszcze jedno podobieństwo, a mianowicie zdumiewająca pracowitość jednego i drugiego. Tak, jakby książę Adam Jerzy Czartoryski zaczerpnął coś z mieszczańskiej pracowitości według wzorców kapitalistycznych, to znaczy praca, praca, praca, niesłychanie wytężona, praca całe życie prowadzona, której śladem jest archiwum książąt Czartoryskich w Krakowie. Miałem przyjemność tam wiele tygodni spędzić, przeglądając papiery księcia Adama Jerzego z różnych epok jego życia. To jest właściwie nie do uwierzenia, że jeden człowiek może tyle napisać. Mam wrażenie, że jeden człowiek nie zdąży tego przeczytać w ciągu całego życia, choćby codziennie tam przychodził i siedział po 8 godzin i czytał to, co książę napisał. Ale nie wszyscy dożywają tak pięknego wieku, jak książe Adam, czyli 91 lat. Otóż to właśnie, to trzeba koniecznie zauważyć, ale też, kiedy myślimy o tej fenomenalnej pracowitości księcia Adama Jerzego Ile Lewela, to zwróćmy uwagę, że jeden i drugi pracują do końca życia. Zazwyczaj myślimy o jakiejś emeryturze, kiedy zbliżamy się do wieku dojrzałego, do pewnego zmęczenia. Tymczasem, właściwie można powiedzieć, że szczyt takiego zaangażowania dyplomatycznego księcia Adama Jerzego czartoryskiego w sprawę polską, przychodzi w roku 1855 6. kiedy jest takim nieformalnym reprezentantem sprawy polskiej na konferencji w Paryżu po wojnie krymskiej. Wtedy książę Adam Jerzy ma 85-86 lat. Nie wydaje się, żeby u większości z nas nadzieję na osiągnięcie szczytu pracowitości i kariery zawodowej przesuwać na tak późny wiek. Joachim Lelewel nie żył tak długo, choć też jak na tamte czasy jego wiek można ocenić jako dojrzały, 75-letni człowiek, przedwcześnie może nawet postarzały wskutek abnegacji życiowej, nie miał tego komfortu, tej opieki, no przede wszystkim nie miał własnej rodziny. Tutaj naturalnie ogromna rola niezwykle zapobiegliwej żony księcia Adama Jerzego, poślubionej bardzo dojrzałym wieku przez księcia Adama Jerzego, ale roztaczającej właśnie nad nim, kiedy był już na emigracji. Spędzał te ostatnie 30 lat swojego życia na niezwykle aktywnym reprezentowaniu sprawy polskiej przed opinią zagraniczną, przed salonami dyplomatycznymi. To głównie zapobiegliwość żony, pochodzącej z także wspaniałego, arystokratycznego rodu Sapiechów. Sprawiła, że mógł sobie pozwolić na zakup pałacu w najbardziej prestiżowym punkcie Paryża, bo przecież na Wyspie Świętego Ludwika kilkadziesiąt metrów od katedry Notre-Dame w samym środku Paryża, gdzie ów pałac Hotel Lambert niewątpliwie jest jednym z najbardziej prestiżowych adresów także dzisiaj, kiedy wykupili go z rąk Rothschildów. Szejkowie arabscy. To świadczy właśnie o pewnych możliwościach funkcjonowania księcia Adama Jerzego Czartoryskiego jako organizatora pracy dyplomatycznej, propagandowej na rzecz Polski w komfortowych warunkach dzięki zapobiegliwości żony, oczywiście także majątkowi, o który potrafiła ona w szczególności zabiegać. Na drugim biegu nie jest właśnie Joachim Lelewel, człowiek żyjący jak abnegat, samotnie. Typowy przykład uczonego z karykatury, który jest zagrzebany w książkach. Pani redaktor użyła określenia pierwszy nowoczesny historyk. Często tak się określa Joachima Lelewela. Ale ta nowoczesność niestety nie idzie w parze no, z jakimś dbaniem o to, co otacza ów warsztat naukowy. Ten kusznie porządek, bałagan dostrzegany przez tych, którzy przychodzili do Lelewela, do jego samotnej izby w Brukseli, gdzie spędził ostatnie dwadzieścia kilka lat swojego życia, robiły dość przygnębiające wrażenie. Nowoczesny, stary dziwak, tak można by powiedzieć. A jeśli nowoczesny historyk, to z przyganą lekką, powiedziałbym, Lelewel cieszy się sławą wybitnego, nowoczesnego uczonego wśród historyków historiografii. Ale dzieł Lelewela naprawdę nikt nie czyta od lat, bo nie bardzo się one do czytania nadają. Są napisane językiem twardym, niezgrabnym, pozbawionym wdzięku. To sprawia, że w pewnym sensie Lelewel jako historyk jest dzisiaj martwy. Żyje natomiast jego dziedzictwo polityczne, inspiratora nurtu, który nazywany jest demokratycznym, tego nurtu, który stał po drugiej stronie sporu o przyszłość Polski w stosunku do tego konserwatywno-liberalnego nurtu, jaki reprezentował książę Adam Jerzy Czartoryski, nazywany na emigracji królem Adamem I de facto. Dużo dobrych słów wypowiedział pan profesor o dojrzałym księciu Adamie, ale do czasu powstania listopadowego, trzeba to powiedzieć, robił karierę w Imperium Rosyjskim i to nie na najniższym szczeblu, ale raczej na szczytach władzy. No i tę swoją karierę rozpoczął od dworu carycy w Petersburgu i dzięki znajomości z Aleksandrem Piął się po tych szczeblach kariery politycznej. Pytanie naturalne, co takiego się wydarzyło w 1830 roku, że zmienił front. Tragedią dla młodego Adama Jerzego Czartoryskiego było to, że Rzeczpospolita została tak brutalnie zlikwidowana przez sąsiadów. Dowód swojego patriotyzmu dał z bronią w ręku, jak już o tym mówiłem, Choć przecież jako dziedzic olbrzymiej fortuny książę Adam Kazimierz Czartoryski, jego ojciec i Izabela z Flemingów Czartoryska, matka, tworzyli razem, no może nieprzykładną rodzinę. Książę Adam Jerzy urodził się raczej ze związku Izabeli Czartoryskiej z ambasadorem rosyjskim w Warszawie Mikołajem Repninem, podobieństwo między tymi dwoma przystojnymi mężczyznami, mam na myśli Repnina i młodego księcia Adama Jerzego Czartoryskiego rzeczywiście daje do myślenia, choć oczywiście i bardzo przystojny także był książę Adam Kazimierz, ale na no niewątpliwie Adam Jerzy zdaje się zdradzać pewne podobieństwo raczej do źle nam się bardzo kojarzącego i słusznie zresztą bardzo źle brutalnego, cynicznego reprezentanta rozkazów Katarzyny II w Warszawie, czasu pierwszego rozbioru. Niezależnie od tego, że tak można by od poczęcia zarzucać księciu Adamowi Jerzemu Czartoryskiemu jakieś związki z Rosją, zarówno bogactwo, które go otaczało, ta wielkość rodowej spuścizny czartoryskich, herbu pogoń, przypomnijmy, czartoryscy wywodzili swój ród od jedymina, a więc byli tak samo godni dziedziczenia korony w Polsce jak niegdyś Jagielonowie, bo byli z Jagielonami najbliżej spokrewnieni. To dziedzictwo było traktowane w rodzinie Czartoryskich jako zobowiązujące. Matka w szczególności Izabela, ta przecież, która założy po zniszczeniu Rzeczpospolitej przez sąsiadów ośrodek pamięci o wielkości Rzeczpospolitej, czyli Muzeum w Puławach, Muzeum Pamiątek Narodowych. Matka księcia Adama Jerzego chciała go wychować na no niezwykle gorliwego patriotę. Sama była liderką opinii patriotycznej w czasach Sejmu czteroletniego wojny w obronie Konstytucji i Rzeczpospolitej w 1792 roku i pochwalała oczywiście ten ferwor patriotyczny swojego syna który przystępuje do walki zbrojnej w obronie Polski przed korpusami rosyjskimi. A ojciec przygotowywał księcia Adama Jerzego do wielkich ról politycznych w Rzeczpospolitej Niepodległej, no bo przecież nie zakładano w roku 1770, kiedy rodził się książę Adam Jerzy, kiedy nie było jeszcze przecież żadnego rozbioru. Dopiero ponad dwa lata po urodzeniu księcia Adama Jerzego następuje pierwszy rozbiór. Ale wciąż jeszcze nikt nie myśli o tym, że Rzeczpospolita może w ogóle zniknąć z mapy. I z tą nadzieją, że właśnie Rzeczpospolita wróci do swojej wielkości, że będzie trwała i się rozwijała, Książę Adam Jerzy był przygotowywany w swojej rodzinie do funkcji posła, funkcji ważnego ministra, może nawet do kandydata do tronu. Bo pamiętajmy, że ojciec księcia Adama Jerzego, był głównym kandydatem do tronu polskiego w 1764 roku ze strony tak familii, czyli rodziny Czartoryskich, która trzęsła wtedy połową Rzeczpospolitej i tylko decyzja Katarzyny sprawiła, że to nie Adam Kazimierz, oczywisty faworyt w tych wyborach. Wygrałby je na pewno, gdyby to tylko głosy szlacheckie decydowały o tym, kto ma zostać królem. No ale Katarzyna wybrała swojego ekskochanka na króla i w ten sposób Adam Kazimierz królem nie został. Myślał na pewno o tym, żeby jego syn może kiedyś mógł po te najwyższe zaszczyty sięgnąć. Konstytucja Majowa oczywiście postawiła tamę tym nadzieją, ponieważ wskazała rodzinę saksońską. Wettynów dynastie jako dziedzicznych władców Rzeczpospolitej. No a potem zburzyła te nadzieje już całkowicie interwencja Katarzyny i zniszczenie Polski. Dla księcia Adama Jerzego to jest tragedia absolutna. Daje jej wyraz w olbrzymim poemacie, który napisał wtedy jako 25-latek, Bart Polski. To jest taki no, rozpaczliwy płacz po Rzeczpospolitej, autentyczny, nieudawany, niesztucznie brzmiący, tylko prawdziwa żałość przemawia przez te strofy klasyczne strofy całkiem udanego zresztą poematu pióra księcia Adama Jerzego. I wtedy właśnie przychodzi rozkaz, rozkaz Katarzyny, by synowie rodu Czartoryskich, a więc książę Adam Jerzy i jego młodszy brat Konstanty, stawili się w Petersburgu, ponieważ w innym przypadku cały gigantyczny majątek ich rodziców zostanie zasekwestrowany, zajęty, a rodzina Czartoryskich zostanie potraktowana jako w całości no, wrogowie do prześladowania w Imperium Rosyjskim. Młodzi czartoryscy mieli być po prostu zakładnikami w imieniu rodziców dającymi gwarancję lojalności po wymazaniu Rzeczpospolitej z mapy rodu zasłużonego niewątpliwie w obronie Rzeczpospolitej, a nie w służeniu Katarzynie. I w takiej tragicznej roli zakładnika udaje się książę Adam Jerzy do Petersburga w 1795 roku. To jest dla niego prawdziwa Tragedia, nieszczęście i uśmiecha się do niego nagle los, kiedy okazuje się, że zaprzyjaźnia się tam nad Newą w 96 roku na początku z wnukiem Katarzyny, Aleksandrem. Nie tylko to, ale wkrótce no, kształtuje się coś, powiedziałbym, niezwykłego, trudno zrozumiałego dla nas, ale Aleksander, wielki książę Aleksander, przewidywany rzecz jasna na następcę tronu w Rosji, żeniąc się z księżniczką Elizą Badeńską, zgadza się na romans tejże Elizy z księciem Adamem Jerzym. Sam zaangażowany jest w inne romanse, między innymi z polskimi kochankami. A ten związek uczuciowy księcia Adama Jerzego przy zgodzie, to trudno sobie wyobrazić, ale tak to było, przy zgodzie męża, czyli Aleksandra, to namiętne uczucie łączące księcia Adama Jerzego z księżniczką Elizą Badeńską, no, będzie niewątpliwie czymś, co zmieni pobyt w Petersburgu z męki, męczarni, bycia zakładnikiem znienawidzonej imperatorowej Rosji na czas młodzieńczego romansu, zresztą bardzo trwałego do końca życia zachował książę Adam Jerzy. Bardzo takie namiętne wspomnienie Elizy nie ujawniał żadnych szczegółów z tego romansu. Wiemy, że owocem tego romansu była córeczka kiedy urodziła właśnie już wtedy następczyni tronu, ponieważ caryca Katarzyna zmarła w listopadzie 1796 roku. Potem właśnie, kiedy Paweł I był już imperatorem, carem, jego syn i następca Aleksander Pawłowicz doczekał się córki pierwszej ze związku małżeńskiego. Tyle, że no, nikt nie miał wątpliwości, że ta córka pochodzi nie ze związku Aleksandra z żoną, tylko z księciem Czartoryskim. I to był powód, dla którego książę Adam Jerzy Czartoryski został natychmiast wysłany przez cara Pawła I w swoją pierwszą misję dyplomatyczną jako ambasador rosyjskiego imperium do królestwa Sardynii, konkretnie do Florencji. W ten sposób można powiedzieć, że ten dziwny tor, którym pokierował los czy opatrzność pobytem księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w Petersburgu sprawił, że to co było tragedią na początku przekształciło się w romans, by w trzecim etapie zapoczątkować wielką karierę dyplomatyczną księcia Adama Jerzego. No bo stał się przed 30. rokiem życia ambasadorem wielkiego imperium w królestwie włoskim, to znaczy konkretnie w królestwie Sardynii i zaczyna wdrażać się w technikę dyplomacji, grę dyplomatyczną prowadzoną w imieniu niewątpliwie jednego z dwóch najpotężniejszych mocarstw na kontynencie europejskim. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji jedynki Polskiego Radia. Historia Żywa Kariera dyplomatyczna księcia Adama Jerzego Czartoryskiego rozkwita, pnie się po szczebla kariery Imperium Rosyjskiego, ale mając lat 60 przystępuje, panie profesorze, do powstania listopadowego. To dość dziwne u dojrzałego człowieka. Przecież Katarzyna II już dawno nie żyła. Carowie zmieniali się, a on trwał do 60 roku życia szczebla kariery Imperium Rosyjskiego. Może nie zupełnie tak dałoby się streścić ten okres po 1801, kiedy Aleksander, przyjaciel księcia Adama Jerzego, wstępuje na tron po zamordowaniu swojego ojca, czyli Pawła I. Wtedy wraca książę Adam Jerzy do Petersburga z Italii i natychmiast włącza się w projektowanie reform dla Imperium Rosyjskiego. Książę Adam Jerzy czartoryski chce wykorzystać przyjaźń wręcz nowego władcy Imperium do tego, by zrobić coś dobrego dla Polski. Pamiętajmy, rok 1801 nie ma śladu Polski na mapie. Warszawa jest stolicą prowincji pruskiej i w tym momencie Czartoryski próbuje jakby zacząć przekonywać Aleksandra nie tylko do reform liberalnych w Rosji. Do tego kręgu tzw. młodych przyjaciół cara wchodzi obok księcia Adama Jerzego Czartoryskiego także Nowosilco, który potem trafi na Karty Naszej największej literatury za pośrednictwem Adama Mickiewicza i Dziadów i który będzie głównym wrogiem po latach księcia Adama Jerzego Czartoryskiego i de facto położy kres jego karierze w Imperium Rosyjskim. Ale w 1802 roku książę Adam Jerzy zostaje zastępcą ministra spraw zagranicznych Rosji a dwa lata później pełnym ministrem spraw zagranicznych Imperium Rosyjskiego. To rzeczywiście wydaje się kariera olśniewająca. No ktoś, kto był zakładnikiem, więźniem niemal w Petersburgu, po kilku latach staje się ministrem spraw zagranicznych tego olbrzymiego mocarstwa. Tyle tylko, że Czartoryski wcale nie chciał tej funkcji. On wiedział, że otacza go nienawiść na dworze rosyjskim, bo wiedział, że rosyjskie elity odrzucają go, traktują go jako polskiego spiskowca niemal, który knuje z carem jakieś dziwne plany odbudowania Polski. Ta niechęć, nienawiść do Czartoryskiego kół arystokratycznych, rosyjskich, dworskich, administracyjnych, generalskich została zresztą świetnie odmalowana w Wojnie i Pokoju przez Lwato Ustoja, gdzie też książę Adam Jerzy Czartoryski trafia w pierwszym tomie na karty tej wielkiej powieści. Jako taka ciemna postać, obgadywana za plecami jako zły duch cara Aleksandra, i który doradza carowi pozytywne rozwiązania dla Polski, a co będzie szkodziło imperium rosyjskiemu, bo dla Rosji jakakolwiek forma odbudowania Polski będzie zła. To są warunki, w których on funkcjonuje jako, można powiedzieć, zaufany kierownik resortu spraw zagranicznych, zaufany cara, ale otoczony nienawiścią niemal wszystkich innych. I to jest właśnie czas, kiedy książę Adam Jerzy tworzy coś, co przejdzie do historii pod nazwą Mord plan Gegenproisen. To znaczy plan morderczy przeciwko Prusom. Rzeczywiście namawiał książę Adam Jerzy czartoryski cara Aleksandra do wystąpienia zbrojnego przeciwko Prusom odebrania pruskiego zaboru i odbudowania Polski. Polski jako kraju przyjaźni z Rosją pod berłem albo samego cara Aleksandra, albo jego brata Konstantego, ale w każdym razie Polski, która wraca ze swoją nazwą na mapę, instytucjami parlamentarnymi i która będzie mogła odżyć po tym okresie zupełnego zlikwidowania. Ten plan zostaje odsunięty w czasie przez to, że Aleksander w ostatnim momencie wycofał się z niego, zdecydował się na odnowienie przyjaźni z Prusami. No a Napoleon, pobiwszy najpierw Prusy, a potem i Rosję, także buduje swoje państewko, swoją namiastkę polskości w Warszawie, Księstwo Warszawskie i wtedy książę Adam Jerzy Czartoryski, oczywiście pozostając przy carze, nie angażuje się już tak bardzo w plany budowy przy Rosji Polski, bo, bo jest już Polska budowana przy Napoleonie. No właśnie, to dlaczego nie przeszedł na stronę Napoleona? Nie uwierzył, że to Napoleon odbuduje Polskę. Paradoks, ale warto to sobie uświadomić, że książę Adam Jerzy, jako minister spraw zagranicznych Imperium Rosyjskiego, autor wielu bardzo ważnych memoriałów o polityce, którą Rosja powinna wtedy prowadzić, uważał, że głównym źródłem imperializmu, zagrożeniem dla pokoju, stabilności w Europie, no rzecz jasna nie jest Rosja, no bo jej służył, ale jest Napoleon, agresywny despota, który chce niszczyć pokój, który chce rozdawać trony sobie podporządkowanym marionetkom. Tak to widział książę Adam Jerzy Czartoryski. Czy w sposób daleki od prawdy, to już o to spierają się historycy od 200 lat. Ale niewątpliwie nie wszyscy musieli kochać Napoleona na początku wieku XIX. Fakt, że u boku cara postrzeganego wciąż wtedy jeszcze jako reformator jako ktoś, kto chce zliberalizować Imperium Rosyjskie, bo tak patrzono wtedy na Aleksandra, że jest ktoś obok niego, kto próbuje przypominać o interesie Polski, o przyszłości Polski, jest zabezpieczeniem dobrym dla Polski na wypadek, gdyby, no cóż, Napoleon albo cynicznie Polskę wykorzystał i zostawił, albo po prostu zrezygnował z używania karty polskiej w swojej grze o panowanie nad Europą. Książę Adam Jerzy Czartoryski nie był hmm. źle postrzegany. Nawet w tym czasie największych sukcesów Napoleona. Patrzono na niego, no cóż, robi coś pożytecznego dla Polski po drugiej stronie. Musimy obstawiać obie strony. Z jednej strony pani Walewska, kochanka Napoleona, zapewnia nam przyszłość i oczywiście dzielni szwoleżerowie, ofiara tysięcy polskich rekrutów w służbie cesarzowi, bogowi wojny. No ale z drugiej strony książe Adam Jerzy Czartoryski przypomina głównemu oponentowi Napoleona, że bez Polski nie da się wygrać tej wojny o Europę, że Polska musi być odbudowana, czy przy Francji, czy przy Rosji. Książę Adam Jerzy, i to jest może najważniejsza jego zasługa wtedy, przede wszystkim funkcjonuje nieprzerwanie, bo ministrem spraw zagranicznych przestał być już w roku 1806, ale nieprzerwanie od roku 1803 buduje polskie szkolnictwo na ogromną skalę, na terenie całego olbrzymiego zaboru rosyjskiego. Odnawia Uniwersytet Wileński, daje początek liceum krzemienieckiemu bez księcia Adama Jerzego Czartoryskiego i jego roli jako kuratora Wileńskiego Okręgu Szkolnego, utworzonego właśnie w 1803 roku z woli Aleksandra I i oddanego właśnie księciu Adamowi Jerzemu, żeby ten kształtował sposób nauczania na tym obszarze, to właśnie sprawiło, że kultura polska odżyła i rozkwitła. Nie w zaborze pruskim, nie w zaborze austriackim, ale szansę na rozwój wielkiej polskiej kultury w wieku XIX stworzył książę Adam Jerzy Czartoryski i Wileński Okręg Naukowy pod jego kuratorią. Ten okręg, w którym wyrosną Lelewel, Mickiewicz, Słowacki i tylu jeszcze innych geniuszy polskiej kultury wieku XIX. Tego dzieła jego znaczenia wszyscy byli świadomi od razu. Po prostu wiedziano, że tworzy się nowoczesny Polski Uniwersytet w Wilnie, że tworzy się najnowocześniejsza szkoła średnia z aspiracjami Szkoły Wyższej w Krzemieńcu. No, Uniwersytet Krakowski był wtedy w stanie całkowitego upadku zgermanizowania w Warszawie, Dopiero w roku 1810 zaczną się zalążki przyszłego uniwersytetu, a ten uniwersytet, Uniwersytet Warszawski, ostatecznie powstanie także z woli Aleksandra przy potrzebcie czy z inicjatywy księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, a zatem i studenci Uniwersytetu Warszawskiego powinni dobrze wspominać tego człowieka, o którym dzisiaj mówimy. Podkreślił Pan Profesor, że książę Adam Czartoryski trwał u boku cara, bo u boku Rosji widział odbudowę Rzeczypospolitej. W 1815 roku reprezentował Rosję na Kongresie Wiedeńskim, tam oczywiście zapadła decyzja o utworzeniu Królestwa Polskiego. Książę Adam był między innymi projektantem Konstytucji dla Królestwa Polskiego a potem włączył się w struktury zarządzania królestwem. Jednak zbliżamy się powoli, powoli do 1830 roku, te ostatnie lata przed wybuchem powstania listopadowego. Czym były w życiorysie w biografii księcia Adama, skoro nagle rok 1830 powoduje, że już nie stoi u boku Rosji? Książę Adam Jerzy zrozumiał, że Aleksander, jego były przyjaciel, traktuje go instrumentalnie. To się stało właśnie tuż po Kongresie Wiedeńskim, który wydawał się największym triumfem księcia Adama Jerzego, no bo Królestwo Polskie zostało odbudowane, może nie w kształcie zadowalającym, ale sama nazwa została przywrócona na miastka większa niż księstwo warszawskie. Została powołana do życia. Konstytucja była pod wieloma względami jeszcze lepsza niż w Księstwie Warszawskim i najlepsza w Europie po prostu, napisana przez księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. I wtedy okazuje się, że tym Królestwem Polskim ma zarządzać w imieniu cara nie książę Adam Jerzy, który niewątpliwie poprowadziłby wszystkie instytucje Królestwa Polskiego w kierunku umacniania tej niepodległościowej tendencji, ale kreatura ostatniego rzędu, generał Zajączek, niegdyś Jakobin, teraz marny sługus cara Aleksandra I, człowiek bez kręgosłupa, było jasno pokazane w momencie tej nominacji na namiestnika Królestwa Polskiego że car Aleksander nie odda Królestwa Polskiego naprawdę Polakom, ale będzie zarządzał nim po swojemu, tak jak kaprys Imperatora Rosyjskiego będzie tego chciał. No i oczywiście nieformalnie w dodatku przecież został skierowany jako swoisty nadzorca tego projektu, senator Nowosilcow do Warszawy, a formalnie wodzem naczelnym Wojska Polskiego w Królestwie Polskim został książę Konstanty. To wszystko razem nie wróżyło najlepiej rozwojowi tego eksperymentu. Książę Adam Jerzy Czartoryski więc już wtedy wie, że może się ta stawka na Rosję długofalowo wywrócić. Trwa jednakże na stanowisku kuratora Wileńskiego Okręgu Szkolnego aż do roku 1823, kiedy prowokacja nowosilcowa, znana i opisana w Dziadach części trzeciej Adama Mickiewicza przeciwko młodzieży polskiej wymierzona, ujawnia rzekomą konspirację patriotyczną Mówię rzekomo, no bo oczywiście istniało Towarzystwo Filomatów i Filaretów, ale rozdmuchanie tych tajnych stowarzyszeń do rangi jakiegoś antycarskiego spisku było wyłącznie prowokacją nowosilcowa, wymierzoną nie w młodziutkiego Adama Mickiewicza, czy jego kolegów studentów, tylko chodziło o wyrzucenie z siodła księcia Adama Jerzego. I udało się to. Książę Adam Jerzy podał się do dymisji i od tej pory, czyli od roku 1823, wiadomo już, że książę Adam Jerzy Czartoryski nie liczy na Rosję, ale jednocześnie wie, że Rosja jest o tyle potężniejsza od Małego Królestwa Polskiego, że lepiej przedłużać ten stan zbierania sił polskich w Królestwie Polskim, tworzenia polskich instytucji naukowych, edukacyjnych, wzmacniania polskiego wojska i dlatego zawahał się, kiedy wybuch ten wieczór 29 listopada 1830 roku przed decyzją o przystąpieniu do powstania, bo z góry wiedział, zakładał, że będzie to powstanie Przegrane, którego nie da się wygrać militarnie z Rosją. Czy miał rację, czy dało się wygrać powstanie znów. Historycy będą się o to spierać pewnie, dopóki historiografia polska będzie istniała. Ale trudno odmówić pewnej racjonalnej kalkulacji księciu Adamowi. Ale jednak zdecydował się, wiedząc, że chyba nie wygramy tego powstania że musi iść z narodem, że nie może, tak jak książę Drudzki-Lubecki, pobiec do cara i zostać przy carze, obserwując, jak carskie armie niszczą polskie powstanie i niszczą Królestwo Polskie. Wybrał zatem z poczuciem osobistej tragedii rolę przywódcy rządu, który wypowiada wojnę Rosji. I dlatego też, kiedy ta wojna, tak jak się spodziewał, kończy się przegraną, otwiera listę skazanych na ścięcie toporem z wyroku cara Mikołaja I. Do wykonania wyroku nie doszło, bo książę Adam Jerzy wyjeżdża szczęśliwie na emigrację do Paryża. Od 1833 roku książe Czartoryski mieszkał w Paryżu. Zawsze będzie kojarzyć się z konserwatywno-liberalnym obozem politycznym, który nosi nazwę Hotel Lambert. Jaką rolę odgrywał na emigracji książę Adam? Tu wracamy do jego niezwykłej aktywności i pracowitości w służbie Polsce. To rzeczywiście najbardziej budzi zdumienie w tym ostatnim 30-letnim okresie jego życia już na emigracji. Ta ilość instrukcji, memoriałów, korespondencji prowadzonej z najróżniejszymi reprezentantami sprawy polskiej. Poczynając od emisariuszy wysyłanych do kraju, tak różnych jak Karol Marcinkowski, twórca koncepcji pracy organicznej w Wielkopolsce, przecież został wysłany z tą misją przez księcia Adama Jerzego do Polski po, na drugim biegunie Michała Czajkowskiego, organizującego wielką dywersję. Geopolityczną przeciwko Imperium Rosyjskiemu od Konstantynopola po Zakaukazie, gdzie trwał bunt Czeczeńców przeciwko Imperium Rosyjskiemu i gdzie też książę Adam Jerzy Czartoryski chciał wykorzystać i ten ośrodek potencjalnej walki przeciwko Imperium Rosyjskiemu w swoim scenariuszu pobudzenia wszelkich możliwych ruchów odśrodkowych w Imperium Rosyjskim przeciwko temu Imperium. Ta skala działania rzeczywiście jest ogromna. Cel jest rzeczywiście jeden, niepodległość Polski. Spór, spór z drugim bohaterem, czy z drugim skrzydłem emigracji, jeśli pyta pani redaktor o rolę, jaką książę Adam Jerzy Czartoryski odgrywał na emigracji, to niewątpliwie ten spór właśnie o to, którędy prowadzi najkrótsza droga do Polski, sprawił, że książę Adam Jerzy Czartoryski stał się ulubionym chłopcem do bicia dla tak zwanego obozu demokratów. Petycje wykreślające księcia Adama Jerzego w ogóle z grona ludzi honorowych, z grona dobrych Polaków podpisywane przez tysiące, że tak powiem, zaludniających tak zwane zakłady, czyli takie ośrodki, w których trzymani byli żołnierze powstania, którzy znaleźli się we Francji na emigracji. To wszystko musiało bardzo boleć księcia Adama Jerzego, to że odmawiano mu patriotyzmu tylko dlatego, że nie podziela tej koncepcji, którą wyznają demokraci. Książę Adam był cierpliwy i wiedział, że szansa dla polskiej niepodległości może pojawić się wtedy, kiedy wystąpi korzystna koniunktura międzynarodowa, kiedy Rosja jako główny zaborca znajdzie się w konflikcie z państwami zachodnimi. I starał się swoją organizowaną przez siebie propagandą, inspirowanymi przez siebie czasopismami, francuskimi, angielskimi, artykułami także w prasie niemieckiej, przygotować opinię publiczną na Zachodzie do nieuchronności starcia z imperializmem rosyjskim. Inne mocarstwa także będą walczyły przeciwko Rosji i stworzą w ten sposób możliwość skutecznego wystąpienia Polski w walce o odbudowę własnego państwa. Ten sen się nie spełnił za życia księcia Adama Jerzego, ale zrealizuje się pięćdziesiąt kilka lat po jego śmierci w czasie I wojny światowej. Nasz drugi bohater Joachim Level niemalże w każdym momencie wydarzeń, w których znajdował się także książę Adam Czartoryski, również się pojawia. Jego emigracja to jest inne myślenie o przyszłości Europy. Hasło za wolność naszą i waszą z powstania listopadowego wisi nad Lelewelem jako idea realizacji zmian na europejskiej mapie politycznej. Spotyka się z różnymi środowiskami, dziś byśmy być może powiedzieli lewicowymi. Spotkał się m.in. z Karolem Marksem, czy tak to wtedy wyglądało? W momencie, kiedy doszło do tego spotkania w 1847 roku, to można powiedzieć, że Karol Marks dostąpił zaszczytu spotkania z legendą ruchu demokratycznego europejskiego. Karol Marx miał wtedy no, niespełna 30 lat, a Lelewell był uznawany za Nestora no, wszelkich wystąpień antysystemowych, tak byśmy to dzisiaj nazwali, już od blisko 20 lat, to znaczy od czasu powstania listopadowego. Jakim cudem historyk, preferujący życie wśród książek najpierw jako pracownik Uniwersytetu Wileńskiego, potem bibliotekarz czy podbibliotekarz na Uniwersytecie Warszawskim, wykładowca na Uniwersytecie Wileńskim, zwolniony, wyrzucony właśnie w ramach afery stworzonej przez Nowosilcowa przeciwko młodzieży wileńskiej. Jakim cudem historyk staje się symbolem pewnej idei demokratycznej? Otóż, po pierwsze to właśnie już owa legenda z Uniwersytetu Wileńskiego, to, że wiąże się go ze sprawą Filomatu, że Mickiewicz poświęca wspaniały, piękny wiersz Lelewelowi jako głosicielowi z katedry uniwersyteckiej humanistycznych, demokratycznych ideałów. To ma już na pewno swoje znaczenie, ta legenda, historyka. I mistrza studentów. Tak, na wykładzie inauguracyjnym na Uniwersytecie Wileńskim Lelewela stawiło się półtora tysiąca osób. To jest niewyobrażalnie duża liczba. Pamiętajmy, Wilno wtedy nie przekraczało 100 tysięcy mieszkańców. To tak jakby dzisiaj w Warszawie na stadionie stawiło się 40 tysięcy ludzi, żeby, czy 50 tysięcy, żeby wysłuchać wykładu uniwersyteckiego jakiegoś historyka. Chyba żaden z nas, mówię tu w imieniu nas, kolegów historyków, nie marzy o takiej sytuacji, ale Lewel miał taką publiczność to miało swoje znaczenie, niewątpliwie właśnie te idee, które głosił, a więc interpretacja dziejów Polski w duchu tradycji Rzeczpospolitej, opartej o idei gminowładztwa, czyli władzy ludu, upominania się o prawo chłopów do obecności w życiu politycznym. Te idee, które uznawane były rzecz jasna za postępowe wtedy, czyniły z niego kogoś, w kim upatrywano mentora dla młodych, chętnych do działania Radykałów. I to właśnie w listopadzie 1830 roku w nim szukali podchorążowie kogoś, kto będzie mówił ich głosem z elitą społeczno-polityczną Królestwa Polskiego. I zgadza się Lelebel wejść na tej zasadzie do rządu narodowego gdzie traktowany był raczej jako piąte koło uwozu, mało ważny. Sam też chyba nie miał talentów do gry politycznej. I rzeczywiście zasłynął głównie patronowaniem temu pięknemu hasłu, o którym wspomniała pani redaktor, choć prawdopodobnie był jednym z dwóch twórców tego hasła. Drugim był hrabia Adam Górowski, później zdrajca, ale w 1831 roku radykał. To oni razem wymyślili to hasło z Lelewelem za wolność naszą i waszą w dwóch językach polskim i rosyjskim, zatykane na sztandarach przed liniami Wojsk Polskich, żeby zachęcić Rosjan do zmiany frontu, do przyłączenia się do polskiego powstania. I to była właśnie główna ideale Lewela, którą później reprezentował także jako polityk na emigracji. A mianowicie wiara w to, że ludy, narody są ze sobą solidarne, połączone z prawą wolności. A zatem nawet Rosjanie, ale także inne narody żyjące pod panowaniem absolutystycznych systemów władzy monarchicznej wystąpią ostatecznie przeciwko tej władzy i upomną się o prawo narodu pozbawionego swojego państwa, czyli Polski. Pomogą Polsce odzyskać niepodległość, a zatem Polska powinna walczyć bez przerwy, pobudzając inne narody do walki i licząc, że w końcu właśnie wybuchnie taka ogólna rewolucja ludów, można powiedzieć. Nie chodziło o jakiś radykalizm społeczny Lelewela, bo nie był żadnym komunistą Natomiast chodziło mu o wiarę, że ostatecznie wolność musi zwyciężyć i że ideał wolności będzie przyświecał każdemu ruchowi narodowemu i uda się te ruchy narodowe wyzwoleńcze jakbyśmy to powiedzieli chyba w zgodzie z duchem Lelewela, uda się pogodzić między sobą, że nie będzie kłótni o granice, że nie będzie kłótni o wpływy, o interesy, że to tylko królowie się kłócą między sobą o takie rzeczy, a ludy będą solidarnie występować w sprawie wolności. To była oczywiście naiwna wiara, ale Lelevel na pewno nie był politykiem realistycznym, był politykiem z gruntu naiwnym. No i jeszcze jeden dowód na to, żeby historykom foteli politycznych raczej nie poruczać. To już oczywiście pół żartem, pół serio, tylko to przypominam. Lelewel więc głosił tę ideę na emigracji, organizując kolejne komitety emigracyjne, usuwane najpierw z Paryża, kiedy wydał odezwę do Rosjan wzywających ich do powstania. Wtedy policja francuska, współpracująca ściśle z Rosją, doprowadziła do wydalenia Elelevella z Francji, osiadł dlatego w Brukseli i stamtąd organizował znów wielką konspirację, która doprowadziła no, właśnie do takiego rozpaczliwego ruchu mającego organizować powstanie zaraz po przecież przegranym powstaniu listopadowym partyzantka Zaliwskiego w 1832-1833 roku znowu do Polski. To się kończy tragicznie, ale Lewel nie ustaje. Tworzy następne konspiracje, młodą Polskę, wielką rzeczywiście konspirację, czy inicjuje, która w 1837 roku będzie miała za swojego reprezentanta pod zaborem rosyjskim Szymona Konarskiego. Więc Lewel wciąż wierzy, że pobudzi się do tego wystąpienia, do powstania naród polski, lud polski, chłopów polskich, i w ślad za tym pójdą inne narody i w ten sposób w ogólnej rewolucji ludów Polska stanie znów w szeregu wolnych państw. Był w tym sensie Lelewell na pewno najlepszym patronem do tego, co pamiętamy z Solidarności roku 80-81, a w szczególności z posłania pierwszego zjazdu Solidarności do robotników Europy Wschodniej. To była ściśle Lelewelowska idea. Do upadku wiosny ludów, jak pan profesor wspomniał, Lelewel angażował się w różne inicjatywy polityczne, ale ostatnie lata życia poświęcił tylko nauce lata 50. XIX wieku. Z kolei książę Adam Czartoryski był nadal aktywny politycznie. Czy Lelewel złożył broń? No bo w ręku trzymał już wtedy tylko pióro. Lelewel był odwiedzany w tych ostatnich latach jako no właśnie czcigodny starzec pielgrzymowali do niego emigranci rosyjscy, Herzen pielgrzymowali właśnie tacy ludzie jak wcześniej Marx. próbując zobaczyć kogoś, kto stał się żywą legendą tego ruchu, można tak powiedzieć, demokratyczno-wolnościowego, antycarskiego. Jednakże sam Level już po wiośnie ludów, praktycznie rzecz biorąc, żadnych działań politycznych nie podejmował zaszł się w swoim gabinecie, znajdował się w coraz gorszym stanie zdrowia. To powodowało, że funkcjonował wyłącznie jako ikona pewnej idei, już nie jako realizator tejże idei. W odróżnieniu od księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, który do końca swoich długich dni próbował no nie tylko być symbolem, ale pracować nad realizacją swojej idei drogi do niepodległości. Te dwie idee, idea solidarności ludów i idea Przygotowania wystąpienia Polski w momencie, kiedy wybuchnie wojna między imperiami, wojna, w której sprawa Polska będzie mogła stanąć dobrze przygotowana przez propagandę i dyplomację. Te dwie idee, idea Lelewela i idea księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, nie zostały całkowicie zmarnowane. One obie spotkają się w momencie, kiedy narodzi się Druga Rzeczpospolita. Ani bez jednej, ani bez drugiej nie byłoby Drugiej Rzeczpospolitej. Była to audycja.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 Dorota Truszczak polecam.